Wielkie Polowanie, czyli projekt, y, przepraszam, Filipa Szereckiego, tak, y, Welkaczka, Welobława, który być może znany jest z kontestacji, y, przez pewien czas właśnie podcastował w polskim podcastingu, polskipodcasting.com, y, no i też właśnie tutaj sobie zrobił taki podcast jak Wielkie Polowanie.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 Filipie, czy, czy, roz, czy rozmowy te, mówiliście o czwórkach, to, to nie była jeszcze przypadkiem BIS radio? Tak, tak Radio to Euro? Było, to, tak, tak, Radio Euro, Radio BIS. To, pamiętacie moje odcinki z panią Justyną, która pracowała wtedy w Radiu, w radiu BIS, więc to się zmieniało strasznie dużo, więc, więc to chyba było wtedy Radio BIS, a potem się przerobiło na Euro, a teraz to już nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie, w każdym czwórka. razie, w czwórka chyba tak. Jest.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 ale jakieś wstawki też nie są złe, to nie gryzie, to jest Tak, fajne. tak. Ja ostatnio usłyszałem od jednego człowieka, e, jeszcze troszkę tutaj osobistości przemyczę, że nieważne, jaki podcast Lewidziński by zrobił, zawsze będzie, zawsze, zawsze poznać, że, że to ja zrobiłem, więc <grym> niestety, no nie umiem, kurde, zrobić jakoś tak byle, byle. No, no, no nie da się zrobić typu podcastu ala Jacek Kunku-Mistrz, gdzie masz mega przestery i urywać i uszy podczas słuchania, a, a 10 sekund później po prostu musisz podgłaśniać, bo nic nie słychać, więc przepraszam, ale nie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 Tak, tylko trujeczka. Mhm. I odcinków z, z tego, by co mi się miejsce. wydaje, raczej to nie będzie jeszcze reaktywacji, bo wiem, że Papa nadaje e, swoje własne audycje już w Radiu Malborg. Tak, Papa ma, ale Papa ma muzyczne audycje w Radiu Malbork. Arek z Przemkiem teraz robią e, śmieszny podcast. Znaczy śmiesz, śmiesznie to się wiąże bez Papy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 Uuu, na początku to dla mnie był straszny. Straszny. Tedy... Przede wszystkim były problemy z pobieraniem tego podcastu. Dopiero no. od niedawna się no, udaje Michał, go pobrać. Michał ma, miał problem techniczny od zawsze, pamiętam. Yy, tak, bo niestety blogspot trzeba ogarnąć inaczej. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz blogspota, stwierdziłem, nigdy więcej nie próbuję tam nic zrobić. Mm.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 i jadąc pociągiem słuchałem stukania kół pociągu z przedziału rozmów, a nie tego pociągu, którym jechałem. To taka anegdotka. Ale chociaż ja Ci powiem, że przedział rozmów po pewnym momencie dla mnie zaczął tracić. Stał się taki sztuczny, na siłę robiony. Chłopaki naprawdę przez pewien czas były wesołe, a później to jest tak jak z kabaretami, które jak nie mają co robić, zaczynają śpiewać piosenki.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 powoli wyprztykuję się z tego co słuchałem to wspomnę o zakazanym księgozbiorze. przepraszam, zakazany księgozbiorze, zapomnianym księgozbiorze, które to jest też audycja z radiowa tak, którą prowadzi obecny tutaj Andrzej i która notabene y będzie jutro i o terym praczycie. <głosy> tak, będzie jutro y na antenie y naszej też, tak? Tak, także na naszej antenie będzie retransmisja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 Ale to może dlatego, że ostatnio yy, nie słucham odwyku. <grymne> Dawno podcastafonu nie nagrywałeś. Nie ma czegoś takiego młodszego, że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 to lubię, to lubię. Nie wiem dlaczego, ale, ale taki jest on troszkę uzależniony, więc... Znaczy więc faktycznie... tutaj nie chodzi akurat o Martina, tylko po prostu mi się przejadło podejście Martina do odwyku. No może, no. Może dlatego, że akurat dużo słuchałem go w innych podcastach, które wychodzą z kontestacji. Miałem wystarczająco Martina we krwi. Dobrze. W takim razie... To już ostatni podcast, o którym ja mogę coś więcej powiedzieć, to Tajemnice trzeciej RP, który jest również audycją radiową.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 wchodząc na, na, na, na, na, na archiwum polskich podcastów i posłucha pierwszych polskich podcastów, absolutnie nie będzie miał wrażenia, że ten podcast był nagrany 8, 7, 6 lat temu. Naprawdę hmm. jakość jest, jest w przeważającej mierze bardzo dobra, więc, więc yy, słuchacze nie, nie poznają tego wszystkiego. I myślę, tak jak powiedziałeś Andrzeju, że warto słuchać, warto poznawać,